Myślę, że nasze rozważanie nie jest jeszcze pełne w takim sensie, iż patrząc na każdą z tych postaci sędziego, staramy się zawsze dostrzec, w jakim sensie są oni obrazem Pana Jezusa, który jest naszym największym wyzwolicielem. I rozmyślając o tej historii, je w tym, myślę, że dość łatwo możemy dostrzec pewne podobieństwa. Są oczywiście różnice, jakkolwiek jest tutaj też kilka takich myślę wyraźnych podobieństw, jeśli chodzi o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wiecie, narodzeniu Pana Jezusa towarzyszyły różnego rodzaju spekulacje i podejrzenia, i plotki. Oczywiście Pan Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Nie tak jak Jefta, z jakiejś niemoralnej relacji. Niemniej jednak, ludzie, w oczach ludzi, Maria dopuściła się przeteczeństwa. W oczach ludzi Jezus był dzieckiem z nieprawego łoża, gdyż został poczęty, zanim jeszcze Józef z Marią się zeszli. A więc jego poczęciu towarzyszyły taki, takie ludzkie spekulacje i podejrzenia. I widzimy też to później w Ewangeliach, że to, to nie zniknęło. Że niektórzy i później o to go oskarżali. A i dzisiaj nie, nie brakuje takich, którzy takie insynuacje rozprzestrzeniają. Widzimy też, że Pan Jezus został odrzucony przez swoich braci, przynajmniej początkowo. W Ewangeliach przynajmniej. Widzimy taki obraz, kiedy Jego bracia nie wierzą w Niego. To jest jasno powiedziane. I też są sytuacje, w których wydają się wydaje się Kiedy Pan Jezus, kiedy nadchodzi jedno ze świąt i oni mówią do Niego no jeśli chcesz być taki znany, jeśli chcesz być taki słynny, to idź na to święto. Jezus mówi, jeszcze mój czas nie nasz, jak wy chcecie, to wiecie. I wiemy, że dopiero później pokryjono przyszedł na to święto. Ale ten, ten obraz pokazuje nam właśnie tą taką jakąś yy, atmosferę, która panowała w tym domu. Że Jezus był tym najstarszym Synem i jakoś tak był jakimś innym Synem, niż oni wszyscy pozostali. Nie wiem, czy oni byli świadomi tego, jak dokładnie było z narodzeniem Pana Jezusa, czy, czy, czy rodzice im to powiedzieli, czy, czy im to wyjaśnili, czy, czy czekali z tym, aż oni dorosną, żeby w to uwierzyć. Jezus był inny. I ci bracia ewidentnie jakoś odczuwali tą jedność. I tak tutaj w tej sytuacji mówią, no i żeby chcesz być taki znany, jakby, jakby Jezus szukał tego dla siebie, jakby gdzieś w tych, tych, tej jego niezwykłości, gdzieś oni dostrzegali to i, i jest taka postawa jakiejś, jakiejś obcości. Widzimy, że Jezus był odrzucony też przez swój naród. Przez starszych żydowskich i przez wielu z jego narodu. Kiedy stanął tam przed Piłatem i Piłat zadał to pytanie, kogo mam uwolnić? To widzimy, że gdzieś w tym narodzie była na tyle słaba ta jakaś taka wolność myślenia gdyż jeszcze wcześniej tydzień widzimy ich wywatujących i mówiących Hosanna, synowi Dawidowemu to tutaj bardzo szybko widzimy dają się przekupić czy zastraszyć faryzeuszom i wołają o jego śmierć i odrzucają go i mówią krew jego na nasze głowy na nasze dzieci A więc widzimy to odrzucenie tych, do których przyszedł, tak napisano w Ewangelii Jana, do swoich przyszedł, ale swojego nie przyjęli i cały ten świat w zasadzie nadal ma wobec niego taką postawę tylko nieliczni wybierają go jako swojego pana tylko nieliczni ilgną do niego ale większość w różny sposób do niego podchodzą mają różne opinie o nim ale nie przyjmują go takiego jakim on przyszedł jako ich zbawiciel jako ich pan świat jako całość tam tkwi w złem tkwi w ciemności i ta światłość która oświeca każdego człowieka nie świeci nad wieloma duszami ale jest niewielu tych, którzy do Niego przychodzą. Chciałbym, abyśmy przeczytali fragment z Psalmu, gdzie Dawid, natchniony Duchem Bożym, mówi o tej właśnie postawie, braci, Pana Jezusa, która myślę jest odzwierciedleniem czegoś więcej. Psalm 69 w dziewiątym i dziesiątym wierszu zobaczcie, jest napisane stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej bo gorliwość o dom Twój pożera mnie a z urągających Tobie spadły na mnie co do dziesiątego wiersza nie mamy wątpliwości, o kogo chodzi, prawda? Ponieważ ten, to, ten wiersz jest cytowany dwukrotnie w Nowym Testamencie. Ale ten dziesiąty wiersz jest kontynuacją wiersza dziewiątego. To jest tak naprawdę jedno zdanie. A więc i to pierwsza część jest rato. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Dlaczego? Bo gorliwość o dom Twój Ta postawa gorliwości Pana Jezusa o dom Boże, o sprawy Boże, o Królestwo Boże, to Jego poświęcenie się do tego stopnia, że to życie tutaj na ziemi było poświęcone temu jednemu celowi żeby zbudować Boży Dom, żeby budować Boże Królestwo, żeby rozgłaszać je i położyć swoje życie za to Królestwo. A to ludzi rani, a to, a to ludzi yy, jakoś napawa takim niepokojem, bo ludzie z natury chcą zachować swoje życie na tym świecie. Bo nie chcą takiego poświęcenia, nie chcą, żeby być wyzwanymi do takiego czegoś naśladowania kogoś takiego. To, to, to, to odbiera im to właśnie poczucie bezpieczeństwa Pan Jezus też wziął na siebie te wszystkie zniewagi, urządzających Bogu. On wziął je na siebie. Jednak niektórzy widzą w Nim coś, co ich pociąga. Tak jak Pan Jezus powiedział, jest wąska droga, jest wąska brama. Jest niewiele tych, którzy ją znajdują i którzy nie idą. Ale są tacy. Są tacy, którzy dostrzegają w Jezusie kogoś, za kim chcą iść. Komu są gotowi się poddać w posłuszeństwo. Tak jak ci puści ludzie, którzy poszli za Jezus. I to tylko tacy tak naprawdę mogą iść za Jezusem. Tylko tacy mogą się Jemu poddać. Ludzie, którzy są zdrowi. Ludzie, którzy są pełni. Którzy są bogaci w swoich oczach. Którzy... Mają wszystko poukładane. Tacy ludzie nie potrzebują Jezusa. I Pan Jezus to wprost powiedział. "Zdrowi nie potrzebują lekarza. Nie przyszedłem, żeby sprawiedliwie zywać do upamiętania. Nie. Ale On przyszedł do kogo? Do chorych. Do słabych, do pustych. Do ubogich duchów, Którzy są świadomi swojego, swojego nędzy. Swojego bankructwa. I tacy. I tylko tacy. To jest pierwszy krok, żeby wejść do Królestwa Bożego. Uświadomić sobie swoje duchowe ubóstwo, swoją pustkę. To, że tak naprawdę nie mamy nic do zaoferowania. To, że tak naprawdę chociaż mamy może jakieś pieniądze, może mamy jakiś zawód, może mamy to, czy tamto, to tak naprawdę jesteśmy puści. I tacy ludzie puści. Widząc w nim swojego przywódca. Widząc w nim swojego jehtę. I są gotowi pójść do niego i są gotowi gnąć do niej, i poddać się Jemu pod Jego panowanie. Którzy wiedzą, że w tym świecie nie ma dla nich miejsca. Którzy wiedzą, że ten świat nie ma nic do zaoferowania tak naprawdę. Że to wszystko, co ten świat ma, to są właśnie takie puste rzeczy. Próbowaliśmy może ich, może niektórzy z nas więcej, niektórzy mniej, ale próbowaliśmy różnych rzeczy w tym świecie. Wiemy, że one są puste. Że to, tak jak nasze życie jest puste, tak i te rzeczy wokół nas są puste. I że nie ma w tym satysfakcji, nie ma w tym prawdziwej satysfakcji. Może jest jakaś chwilowa, przejściowa, uciecha, ale tak naprawdę to wszystko jest puste. A On ma coś nam więcej do zaoferowania. I chcemy do Niego iść. Chcemy za Nim iść. I chcemy się im poddać. I On jest nas w stanie poprowadzić to zwycięstwo. Wiemy, że to zwycięstwo znowu jest całkowicie odmienne od takiego zwycięstwa, jakie świat postrzega za zwycięstwo. To zwycięstwo wiąże się z poświęceniem, tak jak Pan Jezus samego siebie poświęcił, tak jak On samego siebie oddał, tak jak On był gotowy cierpieć i wziąć na siebie te zniewagi, które są kierowane wobec Boga, wziął je na siebie, utożsamił się z Nim zupełnie i dzisiaj wiemy, że to Jego imieniem się szasta i że to Jego imię się rzuca jak przekleństwo. Pan Jezus to wszystko wziął na siebie i do nas mówi, abyśmy my mieli taką postawę postawy do gotowości, pójść za Nim i poświęcić siebie samego dla Niego, dla Jego Boga, dla Jego Królestwa, aby to ta gorliwość, która była w Jego sercu, o Boży Domu, pożerała też nas. Aby to było coś, co, co, co sprawi nasze życie. Coś, co rzeczywiście będzie tym, o czym będziemy nieustannie myśleć, czym będziemy żyć. Co będzie sprawiało, że te nasze doczesne sprawy będziemy układać w taki sposób, aby ta główna pasja naszych serc, ta główna pasja naszego życia nie, mogła być motorem przewodnim naszego życia i prowadzić nas tam, gdzie Bóg chce rozwijać. Pan Jezus daleko przewyższa Jeftę i wszystkich innych sędziów w jego możliwościach osiągnięcia zwycięstwa. I zwycięstwo tamtych wszystkich sędziów, jak widzieliśmy, miało charakter tymczasowy. Miało taki charakter chwilowy niestety. Kiedy jeden czy drugi sędzia i również Jefta w końcu dokonali tego zwycięstwa, to widzimy, że bardzo szybko znowu poparł w niewoli. Natomiast tutaj mamy zwycięzcę, który, jak czytamy, prowadzi nas w triumfalnym pochodzie. Który prowadzi nas od zwycięstwa do zwycięstwa. I chociaż tak jak powiedziałem, na ziemi to nie zawsze tak wygląda. I my nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec te zwycięstwa. To Słowo Boże nas wyraźnie poucza, że jeśli my Jemu ufamy, jeśli my na nim polegamy, to On we wszystkim ku dobremu nas prowadzi. We wszystkim współdziała z nami ku dobremu. I te rzeczy, które nam się mogą nie rozdawać, klęską w Jego oczach, mogą okazać się zwycięstwem. Mogą się okazać częścią Jego planów, bitwy. I to, że tutaj czy tam gdzieś staniemy zranieni, On zawsze jest blisko przy nas, żeby nas podnieść, żeby nas podtrzymać. I wiemy, że ostatnie słowo do Niego należy. Że ta ostatnia wielka bitwa, która jeszcze czeka ten świat, już jest rozstrzygnięta. My już możemy przeczytać, jak ona się zakończy. I gdzie znajdą się wszyscy przeciwnicy Boży? I gdzie znajdą ci wszyscy bluźniercy? gdzie znajdą się ci wszyscy niewierni? A ci nawet najsłabsi, którzy za nim idą. Ci nawet najbardziej bojaźliwi. Ci najbardziej nawet y, nieudaczni. Najmniejsi w Królestwie Bożym. Nawet ci, jeśli tylko mają w sercu tą szczerą, żywą wiarę i do Niego lubią jako swojego wybawcę, jako tego, w którym pokładają ufność, dla nich zarezerwowane jest wieczne królestwo. wieczne zwycięstwo, wieczna chwała, wieczna radość. Dzięki temu zwycięstwu, które Jezus już dokona, a które zamanifestuje w całej pełni. Miejmy nadzieję, już niedługo na tej ziemi. Chciałem już za to podziękować i przyciskowo pod modlitwie. Panie, jeszcze raz pragniemy pochylić nasze głowy przed Tobą, wyznawać Ciebie jako tego największego zwycięzcę, wyzwoliciela, spawcę, tego, który i dzisiaj daje zwycięstwo tym wszystkim, którzy do Ciebie lgną z wiarą, z zaufaniem w całej swojej pustce i w całej swej słabości i nędzy. Dziękujemy Tobie, drogi Panie, że takich Ty miłujesz, takich przyjmujesz. Którzy nie przychodzą z jakimiś wielkimi darami, nie przynoszą Ci nie wiadomo czego, mówiąc, że mają sobie coś, za, coś do zaoferowania i że czują się godni, żeby stanąć w Twoim orszaku. Ale właśnie Ci puści. Ci słabi. Ci chorzy. Ci, którzy nie mają reputacji w tym świecie i nie mają za bardzo na czym się oprzeć w tym świecie. Świadomi są pustki też tego świata i niestabilności tych rzeczy, które posiadają może chwilowo. Ale którzy widzą w Tobie skałę, na której można się oprzeć. Którzy widzą w Tobie wybawcę i Zbawiciela, który jest zawsze zwycięski, który nigdy nie ponosi porażki. Chociażby ludzie o tym czasami nie wiedzieli i postrzegali Twoje posunięcia jako porażki. Kochany Panie, dziękujemy, że nad nami się zmiłowałeś. I że nam dałeś to, tą świadomość tego, że jest to najlepsze miejsce, gdzie możemy się skryć u Ciebie. I tak modlimy się, byś pomógł nam w każdym dniu, Panii, staczać dobry bój w Twojej mocy. Wiernie Ci służyć i być gotowymi na wszelkie poświęcenia i wszelkie straty w tym świecie. Aby tylko zyskać Twoje królestwo. Aby i ta gorliwość, która była w Twoim sercu, płynęła i w nas abyśmy w tej gorliwości byli gotowi być strawieni, aby tylko Panie wykonać to, do czego Ty nas powołałeś, aby tylko wypełnić Twoją wolę w naszym życiu i gdy staniemy przed Tobą usłyszeć te słowa pochwały i zaproszenia do Twojej radości. nasz Panie i dzięki Ci dzięki Ci za to wielkie zbawienie, które nam zgotowałaś, chwała Tobie Amen.